Podejmujemy dzisiaj zagadnienie y, kluczowe, chyba dla religijnej y, i chrześcijańskiej antropologii, mianowicie zagadnienie duszy. Wydawać by się mogło, że żyjemy w czasach bez dusz w czasach, w których pojęcie duszy trafiło do e, zbioru takich elementów słownika, którym w rzeczywistości nic nie odpowiada. Istnieje słowo krasnoludek, no. natomiast krasnoludków nie ma. Więc... E, Zdawać by się mogło, że o duszy mówić można, no ale szukanie jej, a przede wszystkim stawianie zagadnienia duszy jako poważnego pytania, to świadczyłoby o pewnej naiwności. Próbuje się więc stworzyć język antropologii w ramach chrześcijaństwa, w którym pojęcie duszy dałoby się ominąć. Mówić o człowieku w sposób, który by odwoływania się do tego Terminu nie potrzebował. No bo po co mówić o językowych fikcjach? Niektórzy, jak o którym kiedyś już żeśmy mówili, bo on jest takim dyżurnym orędownikiem antropologii bez duszy, jeśli chodzi o dziedzinę badań biblijnych. Girard zdaje się przyjął za swoją życiową misję e, szukanie argumentów za tym, że pojęcie duszy przesunąć należy do sfery symbolicznej. Że wprost Żadna realna treść mu nie odpowiada. Miałoby to oznaczać istotną korektę obrazu człowieka, który w chrześcijaństwie powstałby od samego początku jako zaburzony przez wprowadzenie do chrześcijaństwa obcego konkretnie zaś neoplatońskiego pojęcia duszy. Czy jest to jakaś wstrząsająca nowość, to co zieradło Jak się tak porządnie zastanowimy, a przede wszystkim jak weźmiemy starą, bo z końca XIX wieku monografię Rodego, taką solidną niemiecką trzytomową filologiczną pracę poświęconą e, duszy w literaturze greckiej, to właściwie względem tego, co Rodę wymyślił e, pod koniec XIX wieku niewiele się w takim ujęciu, które na początku wieku XXI prezentuje Girard, zmieniło. Jak te ścieżki, które wytyczył niemiecki filolog ponad 120 lat temu wciąż pozostają głównymi traktami myśli, tyle że e, o ile w czasach Rodego raczej nie próbowano języka teologicznego dostosować do tego sposobu myślenia, to dzisiaj teologia próbuje się e, dostosować e, do e, Takiego spojrzenia na człowieka, w którym to, co w człowieku niematerialne, istnieje tylko i wyłącznie jako proces materialny, jako efekt materialny procesu. Spróbujemy ten język biblijny dotyczący duszy po pierwsze troszkę sobie dzisiaj przybliżyć. Żeby najpierw, zanim powiemy, że dusza ma wyłącznie neoplatońskie korzenie, zobaczyć, czy tak jest w rzeczywistości. To będzie nasze Pierwsze zadanie. Drugie zadanie, które będziemy sobie chcieli postawić, to jest pytanie o to, e, czy dusze da się sprowadzić do przeżyć psychicznych człowieka? Przynajmniej jeśli chodzi o materiał biblijny. I jakby trzecim obszarem, który się zajmiemy, to jest odpowiedź na pytanie, co znaczy przeciwstawianie sobie, czy zestawianie jako elementów oddzielnych duszy i ciała w tekstach biblijnych. Oczywiście kompletna analiza całego materiału z Biblii to byłaby, byłoby dzieło znacznie przekraczające ramy jednej godziny. Yy, dlatego będziemy raczej starali się pracować na wybranych przykładach i z tych przykładów wyciągnąć E, e, e, najwięcej ile się da, a nie wyciągać jak najwięcej przykładów. Bo, bo zdaje się, że z ich mnożenia wyszłaby tylko konfuzja. Dlatego lepiej e, popatrzeć, co kilka tekstów ma nam do powiedzenia, niż pogubić się w głosach płynących e, z e, wielkiej ilości tekstów. To, co widać na ekranie w charakterze wstępu do naszych zajęć, takie przypomnienie, gdzie my jesteśmy, jeśli chodzi o zagadnienie duszy we współczesnym języku teologicznym. Zacznijmy od najprostszego rozumienia duszy i takiego, które się pojawia jako pierwsze, kiedy o. czytamy Biblię w porządku kanonicznym. Kiedy zaczynamy czytać Księgę Rodzaju, to w tym epickim poemacie o stworzeniu wypełniającym cały pierwszy i pierwsze trzy i pół wersetu drugiego rozdziału Znajdujemy pojęcie duszy nie przy okazji człowieka, ale przy okazji wszystkiego, co żyje. Dusza to to, co sprawia że materia ma charakter materii ożywionej. A więc co żyje, to musi mieć nefesz. Można więc powiedzieć, że od samego początku yy, Nie historycznego, tylko kanonicznego. Pismo Święte wiąże pojęcie duszy z pojęciem życia. I od tego, jak rozumiemy życie, będzie zależało to, jak rozumiemy duszę. I tutaj sobie Pozwólmy na pewną dygresję. A może ten dzisiejszy kryzys pojęcia duszy bierze się właśnie z tego, jak my definiujemy własne życie. Może dlatego nas dusza nie interesuje, bo w takim życiu, jakie nas interesuje, ta dusza odgrywa odpowiednio mniejszą rolę. Warto zwrócić uwagę na to, jak współczesne przekłady biblijne próbują sobie dzielnie radzić bez pojęcia duszy. Tam, gdzie się tylko da i jeszcze w paru miejscach, gdzie się nie da. Yy, to dosyć... Dobrze będzie widać w materiale, którym się będziemy dzisiaj posługiwać. Dlatego od czasu do czasu będziemy sobie przypominać stary przekład księdza wujka, bo jak się okazuje, ciągle warto go mieć jeszcze pod ręką. Co należy do kategorii opisywanej jako nefesh haja, dusza żyjąca, dusza żywa. Mamy w rodzaju 1.24 katalog. Tych grup, które tworzą tę grupę większą istot żyjących, dusz żyjących, bydło, płazy i zwierzęta naziemne drapieżne, a więc yy, yy nie pojawiają się ptaki, ale to tylko ze względów literackich. Żeby nie wydłużać katalogu, e, ponieważ w 30. widzimy inaczej powyznaczane granice. To, co żyje na ziemi, co się pasie na pastwisku i to, co się unosi w górze, czyli ptaki. I trzecia kategoria, to co po ziemi pełza, czyli gady i płazy. A więc te systematyki, w których próbuje się opisać świat istot żywych, bywają różne. Nie ma e, takiej systematyki, jaką wymyślił Linneusz i potem żeśmy po nim udoskonalali, e, takiej żelaznej, takiego regału z dobrze podgradzanymi od siebie szufladami. To jest raczej taka jedna wielka szuflada, do której tak mniej więcej Wrzucamy wszystko i pamiętamy, żeby rachunki po prawej, a listy prywatne po lewej, ale czasami jakiś rachunek wśród listów się znajdzie, a jakiś list wśród, wśród rachunków. E, istotna jest ta kategoria spinająca. Ta bardziej ogólna. Nefesh ja, Ponieważ można zwierzęta dzielić ze względu na to co jedzą, odgradzając bydło od drapieżników, bo ewidentnie ich miejsce w łańcuchu pokarmowym jest różne. Można zwierzęta dzielić ze względu na środowisko, w którym zazwyczaj przebywają, niebo, ziemia, woda. Ale najważniejsze jest to, że wszystkie one różnią się od rzeczy, od przyrody nieożywionej. Oczywiście, o wiele łatwiej wytyczyć granice między żywym a nieżywym, jeśli się nie ma mikroskopu. Jeśli się nie wie o istnieniu tego, czego gołym okiem nie widać, e, im więcej wiemy, tym w kwestii wyznaczenia granicy życia mamy więcej trudności. Więc możemy przyjąć, że to, co biolog rozumie przez życie i to, co autor biblijny rozumie przez życie, to są troszeczkę inne rzeczy. Autora biblijnego nie interesuje natura procesów biochemicznych. Dlaczego? Pewnie jest mnóstwo przyczyn. Jedna jest najważniejsza, bo autor biblijny o zachodzeniu tych procesów nie ma, dlatego pojęcia. Opisuje świat, który widzi i w tym świecie jedne rzeczy są zdolne do rozwoju, a drugie nie są zdolne do rozwoju, są zdolne co najwyżej do tego, żeby w miarę upływu czasu się psuć, podlegać różnym formom erozji. I to, co wyznacza ten wektor życia dla autora biblijnego, to jest ruch, ale rozumiany nie jako ruch zewnętrzny, że łazi, pełza, fruwa, pływa, czy jak. Chodzi o ten ruch wewnętrzny. Jak położymy kamień, i przyjdziemy po tygodniu, to on będzie mniej więcej tym samym kamieniem. A jak mamy szczeniaka, to on po tygodniu jest już troszkę innym szczeniakiem, tak? a po miesiącu już będzie psiakiem i tak dalej. I to o ten rodzaj ruchu bardziej chodzi. O ten ruch wsobny. Coś ma w sobie potencjał rozwijania się, a coś tego potencjału nie ma. Coś istnieje jako rzecz niezmienna, a coś istnieje jako proces, który się będzie realizował w czasie. I istoty żywe, tak jak rozumie je autor Bibiny, to są właśnie te istoty mające w sobie zapisany ów proces, a dusza jest tym, co ten proces realizuje, co jest jego podmiotem. Język księgi rodzaju jest taki malowniczy, plastyczny, że ma wrażenie, że widzi te e, poszczególne epizody stworzenia. Ale warto sobie czasami ten język e, sprowadzić do pojęć, skonceptualizować. Dlaczego? Bo jeżeli myślimy tymi obrazkami i wyłącznie nimi, to dochodzimy do wniosku, że to są teksty bardzo naiwne, Wręcz prymitywizujące obraz świata. A to by nie było daniem sprawiedliwości. Bo to, że one o czymś mówią w formie obrazowej, to jeszcze nie oznacza, że za tą obrazowością nie kryje się pewna głębia refleksji. Dlatego sprowadzanie wszystkiego do obrazka, co najwyżej obrazka interpretowanego symbolicznie, ta, pije do Girarda i do jego książki o, o symbolice języka biblijnego, zgadza się, to jest jednak e, uproszczenie, na które rzetelny panacz sobie pozwolić nie powinien bo posądzanie, że jakaś formacja kulturowa jest prymitywna, zostało chyba już dosyć gruntownie obalone przez badania antropologiczno-kulturowe. Etnografom się wydawało, że jak badają e, cywilizacje prymitywne Oceanii, Australii, Afryki, e, tych nieskolonizowanych nie jeszcze części Ameryki Południowej, to mają do czynienia z ludźmi, których myślenie jest wyłącznie konkretne i praktyczne. A już, już Malinowski zauważył, a przecież są wielkiej empatii dla tych, których badał, nie miał, <grym> że można tym ludziom zarzucić, że się nie myją, ale nie można im zarzucić, że nie myślą. Myślą i to czasem w formach bardzo skomplikowanych, których jemu, badaczowi z Europy, yy, opisanie, nie mówiąc już o zrozumieniu, przychodziło z największym trudem i musiał się napocić, żeby wytworzyć siatkę pojęciową, która uchwyci to e, skomplikowane myślenie e, mieszkańców wysp e, Trobrianda czy innych grup, którymi się zajmował. Natomiast czasem można odnieść wrażenie, że jeśli chodzi o e, kwestie spojrzenia na świat, na człowieka, to w stosunku do Biblii pozwalamy sobie na to, na co już dzisiaj nie pozwalamy sobie wobec aborymienku. Na założenie, że jest to odzwierciedlenie świata e, zredukowanego do prostych, praktycznych kwestii. Żeby coś zjeść, żeby na łeb nie ciekło no i żeby się trochę Porozmnażać, bo szkoda, żeby takie ładne plenie wyginęło. No to teraz weźmy się za duszę człowieka. E... Człowiek już taki wykończony, nie tylko ulepiony, ale ożywiony tchnieniem Bożym zostaje przyporządkowany do jakiej kategorii? Do kategorii istot żywych. I stał się Adam i tu możemy przetłumaczyć jako imię własne, a możemy jako rzeczownik pospolity człowiek i stał się Adam duszą żyjącą, no a tłumacze dzisiaj będą woleć istotą żywą. Nie wchodząc w polemikę, czy lepiej było zostawić wujkową duszę żyjącą, czy lepiej było stworzyć te, to nowe określenie, My się zajmijmy czym innym. Człowiek, choć jego powstanie ukazane jest według modelu odmiennego niż powstawanie innych istot żywych pozostaje częścią tego wielkiego kręgu, który został wcześniej wytyczony. Przy czym nie wolno nam zapominać o tym, że to, czym zajmowaliśmy się do tej pory, należy do jednego tekstu, a to, czym zajmujemy się teraz, należy do drugiego. I w tym eposie o stworzeniu świata, od którego Księga Rodzaju się zaczyna, jest wyraźnie zaznaczona odrębność powstawania, odrębność aktu prowadzącego do powstania człowieka. Bóg nakazuje powstanie różnego typu istot żywych, natomiast człowieka czyni na swój obraz i podobieństwo i pierwszy rozdział Księgi Rodzaju o człowieku jako istocie żywej nie mówi. I pamiętamy, że wszystko wskazuje na to, że ten epos o stworzeniu, od którego zaczyna się Biblia, jest późniejszy, powstał jako próba nowego ujęcia w kwestii stworzenia człowieka i świata, a opowiadanie, które znajdujemy w drugim i trzecim rozdziale Księgi Rodzaju o powstaniu człowieka i jego upadku, to tekst starszy i to on pokazuje człowieka jako element świata istot żywych. Jak spojrzymy na ten epos o stworzeniu, to tam mamy wyraźny rozdział. Istoty żywe i człowiek, który jest podobny do Boga. Jest wytyczona ostra granica, tylko że tam się z kolei nie mówi o człowieku jako o istocie mającej nefesz, czy istocie w której strukturze jest nefesz dusza. Człowiek jest po prostu bytem innego rodzaju niż istoty mające w sobie duszę żywą. I można by powiedzieć, że ten pierwszy rozdział Księgi Rodzaju to już jest próba dokonania pewnej korekty w spojrzeniu na człowieka, a za punkt wyjścia roztropnie możemy przyjąć to opowiadanie z drugiego i trzeciego księgi, rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie człowiek występuje jako istota żywa, ale z drugiej strony pośród innych istot żywych nie znajduje istoty sobie równej. Należy do tego kręgu, ale jest w nim w pewnym sensie wyobcowany. I stąd powstaje kwestia drugiego człowieka, wspólnoty ludzkiej, przy całym ryzyku, jakie za istnieniem tej wspólnoty się kryje. Bo gdyby zrobić rachunek zysków i strat, gdyby Adam był w raju sam, to by mu się nie chciało sięgać po cokolwiek, co nie leży na ziemi. Przecież wiemy, jak jest. Gdyby Ewa była poznanianką, to grzechu pierworodnego też by nie było, bo ona by to jabłko zawekowała, a nie żeby od razu jeść. Gdyby ta wspólnota nie rozwijała się dalej, nie byłoby bratobójczego konfliktu między Able makainem i krew ludzka nie skaziłaby ziemi. A więc to opowiadanie nie ma złudzeń co do tego, że istnienie wspólnoty ludzkiej ma konsekwencje także negatywne. To nie jest takie spojrzenie naiwne, że jak w kupie to dobrze, a jak samemu to źle. W kupie też może być źle i są takie formy zła, które mogą zaistnieć dopiero wtedy, kiedy są ludzie, a nie ludzie. A mimo to, jedynym antidotum na ludzką samotność jest drugi człowiek. Więc odrębność człowieka w obydwu tych tekstach zarysowana jest wyraźnie. W starszym, w drugim rozdziale Księgi Rodzaju jest ona zdefiniowana przez stwierdzenie, że równy człowiekowi jest tylko drugi człowiek. A w tym późniejszym tekście, w tym wywodzącym się prawdopodobnie z kręgu świątynnego eposie o stworzeniu. Idzie się jakby krok dalej. że Człowiek jest ponad światem istot żywych, ale yy, bliżej Bo yy, jest bliżej Boga. Jest związany raczej z Nim, z woli samego Boga, niż z światem przyrody. Stąd nakaz wpisany w błogosławieństwo w tym eposie o stworzeniu, nakaz mówiący, będziesz panował. To jest po prostu sposób na to, żeby człowiek zrealizował swoje podobieństwo do Boga, to bycie Bożym obrazem. Natomiast człowiek w tym wcześniejszym opowiadaniu o, o stworzeniu człowieka przedstawiony jest jako istota wyrastająca ponad inne, ale jednak przynależąca do tego Kręgu istot żywych. Człowiek żyje. To znaczy, że ma do przejścia tę drogę od poczęcia i narodzin do śmierci, ale czy tylko to? Popatrzmy jeszcze na Księgę Rodzaju, rozdział dziewiąty, wody potopu opadły, e, z ludzkości zostało, co zostało i Bóg daje tej odradzającej się e, ludzkości zasady, według których e, ludzie powinni postępować, tak żeby nie złamać przymierza, paktu, jaki Bóg po tej wojnie, którą wytoczył złów w świecie, chce z ocalonymi przedstawicielami ludzkości ustanowić. Istotnym elementem tego e, przymierza jest szacunek dla elementu, który nazywany jest duszą, nefesz, a wiązany jest z krwią. Człowiek, w którym nie ma krwi, jest tylko rzeczą, i to rzeczą łatwo psującą się. Potoczna obserwacja. Znaczy, to co sprawia, że człowiek żyje, jest w jakiś sposób związane z krwią. Proszę Państwa, nie wiem jak, kto, ale ja zostałem wychowany w taki sposób, który bynajmniej nie zakładał abstynencji od kaszanki i czerniny. Po prostu produkty spożywcze, jak inne. Jaki sens ma obłożenie e, krwi tabu zabraniającym jego spożywanie? Nie ma sensu udawać, że wiemy zbyt wiele o życiu ludzi, którzy gatunkowo nas poprzedzili. Natomiast jak popatrzymy na dostępną dietę człowieka żyjącego ze zbieractwa i z polowania, zakładamy, że przy grocie w Lasko nie było warzywnika z porządną e, rabatą e, szpinaku, no to chociażby źródłem żelaza co mogło być? Pewnie krew. Więc rezygnacja z takiego istotnego elementu żywieniowego to nie jest prosta rzecz. Ona musi być po coś. Jakiś element rozumienia świata się za nią kryje. Dlaczego człowiek nie może spożywać krwi, bo w niej jest życie? To nie jest pytanie i odpowiedź w jednym. To jest pytanie. To dopiero trzeba odpowiedzieć, jak z faktu, że w krwi upatruje się ten czynnik ożywczy, wyprowadzić zakaz spożywania tego czynnika? Że moglibyśmy się odwołać przy okazji do czwartego rozdziału Księgi Rodzaju do Bożego pytania o krew Abla. Bóg pyta o skalp Abla, nie. O jego kości też nie. Pyta o krew. Rozmawia z krwią. Bo krew jest jego. Bo życie opisywane jest jako to, co przez Boga dane i co pozostaje Bożą własnością. Nie znajdziemy tekstów jednoznacznie mówiących o boskim pierwiastków w człowieku, w Księdze Rodzaju. Ale znajdujemy wyraźne przekonanie, że życie źródło ma w Bogu i pozostaje Bożą własnością. Może tu się właśnie wydarzyło Dygresji. Tu się właśnie wydarzyło to, to, to co spowodowało sytuację, w, jakim, w jakiej jesteśmy teraz, żeśmy przebudowali sobie pojęcie życia, które definiujemy nie jako Boży dar i Bożą, Boże dobro nam dane, ale jako coś, czego my sami jesteśmy gospodarzami od początku do końca. Zobaczcie państwo, starość nie radość i sklero zarobi swoje. Jak to niedawno słyszałem od takiego, od takiego historyka. Biorę lecytynkę, biorę, ale nie zawsze działa. <grystanie> Więc w, chyba wczoraj u, u pana profesora Roszkowskiego znalazłem zreferowaną taką myśl jednego z anarchistów, że e, zaczął się od przypadkowego zetknięcia się dwóch komórek i co się z tym stanie, to jest tylko jego sprawa. Właśnie, to się stało, tak? To się stało. E, żebyśmy nie pozostali e, w księdze rodzaju, to polecimy dalej. E, dusza ma swoje zachciewanie dusza może chcieć. Jest podmiotem aktów, które nie sprowadzają się do procesów fizycznych. Jak się prze, przełoży jedną rzecz stąd, tu, to coś się stało. A jak ja siedzę, drapie się za uchem i chcę przełożyć stąd, tu, to nic się nie stanie, prawda? Jak, to, nie? Y... jak ojciec zrobi sobie funkcjonalny, rozum na to widać, ojciec chce. Panie Maciej, widać. Yy... myśladełko, jak myśli, to pracuje, tak. Ale mnie chodzi o to, co widać bez rezonansu, ponieważ nasz autor jeszcze tym urządzeniem nie dysponuje. E, a więc pomimo tego, że nie wie, e, że w mózgu jakieś e, e, procesy, e, których ślad elektryczny możemy śledzić, zachodzą to yy, i tak odróżnia działanie od chcenia. I żeby przełożyć rzecz z miejsca na miejsce, trzeba mieć coś, czym się da chwycić. Nie ręką to nogą, nie nogą to paszczą. Ale czymś trzeba to zrobić. A czym się myśli? Więc świadomość, że życie to nie jest tylko robienie różnych rzeczy, ale też i procesy, z których potem to robienie wynika, które te procesy, które to robienie determinują, warunkują. Tego też jest świadom. Na było, przepraszam, na pewno było przysłów 12-20, tak? Nie przysłów, powtórzonego miało być, przepraszam. A, okay. e, to trzeba od razu poprawić. Przepraszam. Reszta się już zgadza, to jestem pewien. Ale... I, i nie będę opowiadał bajek, że zrobiłem to tylko dlatego, żeby z, y, sprawić Państwa czujność. Zrobiłem to. Po prostu przez pomyłkę, przepraszam. E, I tak od duszy przechodzimy do sfery przeżyciowej. E, może się Państwo zastanawiają, dlaczego ta panna e, to nie jest narzeczona mojego pradziadka, to jest e, Psyche. E, Niewiele obrazów przedstawiających psychę nadaje się na spotkania tego rodzaju. Ale udało się znaleźć. Wyjątkowo psychę ubrana, Ale taka rodzaj ulotna. I o to chodzi, widzisz. Cel został osiągnięty. I to jest przez malarza. I to jest, to jest geniusz malarski, tak? Jak popatrzymy na e, przekład, to raczej tekst wyda się nam nie a O ile dobrze pamiętam. Tak, dobrze pamiętam, a popatrzmy na inny przekład i zaraz zrozumiemy, e, dlaczego. I <głos> rzekł do nich, jeżeli się podoba duszy waszy, Żebych pogrzebał umarłego mego. Jak jest coś gorącego albo zimnego i dotkniemy, to będzie przyjemne albo nieprzyjemne. A to podobanie to jest już inna sprawa. Natomiast musimy sobie zdać sprawę z tego, że tłumacz, yy, czyli ksiądz Wójek, yy, musi się ratować czasownikiem, natomiast konstrukcja hebrajska robi co może, żeby uciec od stanów emocjonalnych. Jeśli jest dusza wasza za tym, do tego imiesz et hanefesh na wasza a więc akty wolitywne, to przez co człowiek jest podmiotem to jest przeniesione właśnie na duszę. Na ten element życiowy, który nie jest dla człowieka specyficzny, ale tak jak ma go człowiek, tak jak człowiek go może używać, to jest specyficzne w świecie. Kolejna sytuacja, w której dusza się zapodziała, a to ona podejmuje postanowienie, by złożyć ofiarę. Jest podmiotem aktu religijnego, kultowego. Proszę Państwa, umówmy się, że jak ktoś będzie chciał, to będzie sobie mógł tę prezentację wziąć I, i tutaj to jest po prostu do prześledzenia, jak różne, jak różne e, e, przekłady radzą sobie e, z tekstem i też widać, co tłumaczył wujek. Jednak miał tekst hebrajski pod ręką. Taka ciekawostka językowa ale dotyczy polszczyzny. A modlitwa moja do nadramego się nawróci. Jak to z tym nadrem jest, proszę Państwa? A któraż to godzina? Rzekł zatem szambelan chowając tabakierkę a wyciągając z za nadra zegarek staroświecki słowo Fajny, nie? <grymianie> Ten psalm 35 jest dosyć dobrym poligonem pokazującym, jak współczesne przekłady uciekają od duszy. Natomiast są sytuacje, w których dusza występuje jako samodzielny podmiot i tutaj nie mówimy o tym, z czego jest dusza i ile waży, tylko że jest ukazywana jako ośrodek decyzji. I przejdźmy jeszcze, chociaż na moment, bo Więcej nam nie zostało do tego trzeciego obszaru dotyczącego duszy. Tam, gdzie dusza i ciało występują jako rozłączone. Kiedyś, kiedyś, kiedyś myśmy do tego tekstu już zaglądali, ale tutaj go sobie warto przypomnieć. Mamy w przekładzie trzy sfery antropologiczne, trzy komponenty budujące byt ludzki. Trzymamy się przekładu. Moje serce, dusza, moje ciało. Proszę Państwa. Jeśli chodzi o y, tekst hebrajski, to mamy serce moje, Liwi, mamy Miszari, moje ciało, ale nie mamy duszy. Kewodi, moja chwała. Jeśli chodzi o septuagintę, mamy serce, hekarnia, mamy ciało, hesarx, nie mamy duszy. mamy język. A więc, ten środkowy element w tekście hebrajskim, to, co widzą, moja chwała, moje znaczenie wśród innych jest pełne radości. W tekście greckim to, co wyrażam, moja ekspresja, mój język jest pełen radości. Ja się zastanawiam. Pokuta za te wszystkie grzechy zaniechania tam, gdzie nefesz nie tłumaczono przez duszę. Nie ogarniam. Nie ogarniam. Ale mówię Państwu o, to, o tym, żebyście byli świadomi, że takie wypadki też się zdarzają. I to.. No, ale dobrze, ale tu w hebrajskim tak się też nie było duszy, tak? No, no nie, nie było. Właśnie o no to chodzi, że na miejsce Kawod, chwała, Greka dała losa, język, a tłumacz w Biblii tysiąclecia dusza. Jak żeby inaczej. Bo jak ciało, to i dusza. Ale tu jest z drugą stroną, się dusza objawia z niczego. No właśnie. A czasami dusza znikła o wiele częściej znika, a czasami się pojawia, jak królik z cynika, tak? To, to zależy od uduchowienia tłumaczy. Nie od sprawności filologicznej. Od sprawności filologicznej. I tutaj mamy jeszcze jeden przykład, troszkę mniej drastyczny. Bo, znowu, w Biblii tysiącecia mamy duszę, moja dusza, a w tekście hebrajskim jest ruchi Duch mój. Ale ta łatwość podstawienia też ma... Yy, też coś znaczy. Łatwość wymieniania duszy i ducha. I to są efekty wpływu antropologii greckiej, filozoficznej. Gdzie jest pneuma, która jest tym, co odpowiada za sferę racjonalną, rozumną. Jest psyche, która jest zwierzęca. No i jest soma, czyli ten wymiar cielesny. Natomiast jeśli chodzi o teksty, które nie mają swojego hebrajskiego odpowiednika. O księdze Judyty wiemy, że wiele wskazuje na to, że grecki tekst, którym dysponujemy jest przekładem z najprawdopodobniej z hebrajskiego. Ale co tu znajdujemy na końcu tego wersetu 1013. Pneuma. Jest to dosłowny przekład Nefesh haja hebrajskiego, które to wyrażenie znamy z Księgi Rodzaju, istota żywa, czy dusza żywa, tyle, że Nefesh Tłumacz tłumaczący ten tekst na grecki przetłumaczył przez Pneuma. Po grecku Pneuma zoes, duch życia, tłumacząc dosłownie, ewentualnie duch żywy, niewiele znaczy. To jest ewidentna kalka hebrajskiego nefesz, haja. Natomiast <tryk> <tryk> tutaj tłumacz wykazał się poczuciem humoru, zastępując to wyrażenie polskim zwrotem idiomatycznym. Nie ma żywej już. Ale nie lepiej, jak że nie ma żywego ducha? Nie, nie o to chodzi. Po prostu, jak już tłumaczymy opisowo, to nie ma nikogo. A jak chcemy zachować, nie ma ani jednego ciała, ani jednego ducha, no to musimy zostawić tak. Kolejny tekst, który znamy tylko w greckiej wersji, ale on powstał w greckiej wersji. Druga machabejska, gdzie zestawienie ciało dusza jako dwa osobne elementy się pojawia. I możemy jeszcze jeden tekst z drugiej machabejskiej. Mówiąc krótko. Druga machabejska, która powstała od razu po grecku i ma w sobie dużo myślenia helenistycznego, wprowadza zwrot ciało dusza, rozumiany jako taki opisowy, dwuelementowy, dwuelementowa formuła odnosząca się do całego człowieka. To się w greckiej retoryce nazywało meryzm. I ten meryzm, ciało, dusza, bo tutaj mamy soma i psychę, już wyraźnie, funkcjonuje. Ale on pojawia się w taki sposób opisywania człowieka, Pojawia się w tekstach, które mają na sobie bardzo mocno odciśnięte piętno myśli yy, greckiej i hellenistycznej, czyli jest to schemat pozabiblijny, ale to, podsumowując się, nie oznacza, że dusza została na wyprzedaży kupiona przez hebrajczyków od greków. To się mogło. Dziękuję Państwu i przepraszam, że ukradłem pięć minut przed. No nie. Nie, ja, to będzie pięć minut zajęć. 15:35 y